Rok Zachariasz 2017 14 wizytę 9 tym Będzie Pan królem całej Ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Czarty wiersz. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział, czwarty wiersz. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Chcemy z Bożą Pomocą e, przejrzeć. się może wie, yy, wydawać się może troszkę wydumany, może trudny, tak którym się łatwo poślizgnąć, ale jest też yy, yy, w tym ukryta Boża mądrość. Chodzi mi o liczby w Biblii. Yy, każdy, kto dłuższy czas czyta w zauważy, że są pewne liczby, które są przypisane do pewnych praw, yy, I że to powiela się w kolejnych księgach Biblii, czyli jest to nieprzypadkowe. Nie mam na myśli tutaj numerologii, przywiązawaniu jakiegoś magicznego znaczenia liczbą. Natomiast jest, jest coś takiego u Boga, że jeśli jest czas próby, to zwykle jest to liczba 40. Jeśli mówimy o człowieku, wiąże się to z liczbą 6. Jeśli mówimy o Bogu, wiąże się to z liczbą 7 mówimy o ziemi, wiąże się to z Liczbą 4 i tak jeśli wgłębimy się w każdą liczbę to okaże się, że w różnych miejscach Biblii ta sama treść przypisana jest w tej samej liczbie i mam nadzieję, że to nie będzie tylko takie czysto teoretyczne ale też i może przy okazji niektórych z tych liczb zauważymy, że to też ma dla każdego z nas coś osobiście do opowiedzenia a więc e, mamy pierwszą liczbę 1 i jak widzimy e, ta liczba z tych dwóch wierszy choćby e, odnosi się do Boga. Więc jest to jak najbardziej liczba Boga, e, ponieważ e, Bóg jest 1 e, i tak też jest napisane, wierzyć, że Bóg jest 1 dobrze czynisz. Bóg jest jeden, Bóg jest jedyny, jaki jeśli weźmiemy pierwszą księgę Mojżesza, czyli znowu jeden, to tam jest to księga, znajdujemy, wiemy, jest to księga początków, czyli tworzenie, źródło, pochodzenie wszystkiego jest od Boga. Czyli On jest źródłem wszystkiego, co istnieje. On jest pierwszy. On jest wszechmogący przyjrzewam w Księdze pierwszym Młyszowej, bo ta cecha Boga jest wymieniona. A więc Bóg, który jest źródłem, który jest wszechmogący, który jest wszystkim, który wszystko wie, ten, który jest pierwszy i nigdy nie będzie zadowolony, jeśli będzie drugi, czy nawet pierwszy obok kogoś, bo tak też jest napisane, nie będziesz miał innych bogów, obok mnie, już nawet nie zamiast mnie, ale Bóg i ktoś na równi, to już jest e, e, nieporządek według bez, zamiaru Boga. E, I jeśli On jest pierwszy, to wszystkim taki czytamy o Chrystusie. Gdyby Chrystus e, był m, mniejszy od Boga, to nigdy by o nim nie było napisane, aby we wszystkim był pierwszy. Gdyby był mniejszy od Boga, to by także nie było napisane, kto czci Syna, czci Ojca. A więc On jest na równi pierwszy. Jeśli tak jest, to w takim razie w moim życiu jest pierwszy. Szukajcie najpierw. Często czytamy w Biblii to słowo najpierw. Co robię? najpierw, jako pierwsze. E, czy pierwsze jem śniadanie, czy pierwsze jem śniadanie duchowe. E, osobiście od dawna, za przykładem jednego brata, który mi o tym powiedział, e, przed laty e, wziąłem ten wzór i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobre, jeśli się najpierw e, serce spełnia, a potem żołądek. I tak w wielu różnych sprawach naszego życia Bóg e, czeka na to, żeby zająć pierwsze miejsce. I czy na tym stracimy? Jeśli się duże zastanowimy, zapewne zyskamy. Ponieważ to, co w niebie jest pierwsze, jeśli będzie w naszym życiu pierwsze, to też i to życie będzie się układać w właściwy sposób. Jak to popularne zdanie. Jeśli Chrystus jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. A więc dajmy miejsce, pierwsze miejsce Bogu. Też kiedy jest napisane w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. jako pierwszy, proszę, jako pierwszy wymieniony jest ojciec. Liczba 2. Jeśli e, pierwszy był ojciec, to e, na drugim miejscu zmieniony jest syn. E, to znaczy, że możemy tę listę przypisać do syna. E, jest też i on e, nazwany e, drugim e, Adamem. Czy drugim człowiekiem. To jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział 47 wiersz. Czytać. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział 47 wiersz. Pierwszy człowiek, czyli Adam, jest w prochu, ziemski, ziemi, ziemski. Drugi człowiek sam pan, pan z nieba. A więc... Ten drugi, jest liczba dwa, drugi człowiek. I tu oczywiście, że yy, nie chodzi tutaj o matematyczne liczenie, kto był drugim człowiekiem po Adamie, bo oczywiście Chrystus żył <śmiech> dużo, dużo, dużo później na tej ziemi. Ale chodzi o to znaczenie, że ten pierwszy człowiek przez pierwszego człowieka przed grzech na świat, ale ten drugi człowiek yy, przyniósł pojednanie z Bogiem ten, który ich nigdy nie zgrzeszył. I druga księga Mojżeszowa, jej tematem jest wykupienie czy wyjście z Egiptu. Wiemy, że to się stało też przez krew, przez, przez to, że te pierworodne baranki były zabite, a więc podkupienie stało się symbolicznie. co wziąć, żeby w nas ta nowa natura była mocniejsza, silniejsza. Oczywiście założenie, że jest to druga natura, bo też i ta pierwsza jest w nas. Zatem to, co to nowe stworzenie mówi o tym, że też jest stare stworzenie. A więc chodzi o to, żeby to nowe, drugie było mocniejsze. Było wiodące w naszym życiu, którym opowiada taką zabawną historię, podobno to się naprawdę wydarzyło, że pewien człowiek przyłapany na tym, że jechał za szybko, potem tłumaczył z sędziemu, że e, to nie e, to nie ja jechałem za szybko, tylko moja stara natura. Oto to był człowiek wierzący. Na ja to sędzia mówi, e, Pańska stara natura dostaje 50 dolarów mandatu, że jechała za szybko, a pańska nowa natura dostaje 50 dolarów mandatu za to, że nie zareagowała na to, kiedy stara jechała za szybko. E, więc e, to nie jest tak, e, że e, jestem nieodpowiedzialny za to, co robię, bo jestem i tak rzecznikiem, więc nie mam żadnego wpływu na to. E, otóż e, wpływ jest i ponosimy za to nieodpowiedzialność teraz liczba 3 jeśli pierwsza to ojciec, druga to syn to trzecia oczywiście to jest duch A więc jest to liczba ducha świętego jest takie słowo jak trójca, chociaż w Biblii nie ma takiego słowa osobiście unikam takiego sformowania trójca, Święta, choć to jest słowo, które wyraża myśl, która w tym jest że jest jeden Bóg i, i trzy osoby. E, niektórzy mówią Święta Trójka. E, aczkolwiek e, osobiście e, raczej wyjaśniam tego słowa. E, Duch Święty jest tym, który e, dąży do uświęcenia i do uwielbienia. On jest tym, który nam przypomina to, co mówił Pan Jezus. On jest tym, który jest powoduje, że chcemy iść za Jezusem. Jest tym, który powoduje w nas wdzięczność, uwielbienie. Jest tym, który sprawia w nas e, niechęć do grzechu. To jest też temat trzeciej Księgi Mojżesza. Nieustanne uświęcanie się, składanie ofiar za grzechy, e, obmywania. To wszystko wskazuje na e, ciągłe, ciągłą potrzebę oczyszczenia się. E, I mm, Skąd możemy to odnieść, że ta liczba 3 znowu jest nieprzypadkowa, że to właśnie w Trzeciej Mojżeszowej ta kwestia ofiar jest tak nieustannie omawiane, dlatego że to dotyczy tego trzeciego, czyli Ducha Świętego. Jest to również ciekawe, że to miejsce Najświętsze w tym w namiocie zgromadzenia jest, czy było zbudowane na zasadzie sześcianu gdzie długość czy szerokość, wysokość długość, wysokość i szerokość te trzy wymiary były identyczne co także jest nieprzypadkowe i wskazuje właśnie na tę liczbę 3, czyli na obecność Ducha Świętego albo też i pełni bóstwa jeśli tak można biologicznie na to spojrzeć to trójkąt jest wyobrażeniem e, nowego, e, nowego początku, ponieważ ta trzecia linia wraca do pierwszej i tym samym e, jest to nieprzypadkowe, że panie jest z marca trzeciego dnia. z tym z taką prostą zależność, że to, to trzecie wraca do początku, to trzecie ramię. E, I to e, mówi nam właśnie o życiu które następuje czy na tych tajem, które następuje po śmierci. Więc jest to 3 jest liczbą, która wyraża to objawienie, bo to Duch Święty sprawia, że my w ogóle coś rozumiemy, czy wiemy. On to odsłania przed nami. To jest to liczba, która skazuje właśnie na obecność Boga, który nam daje się poznać, że możemy go doświadczyć tak jak doświadczamy go w tym najświętszym miejscu. Właśnie w tym, tam gdzie ta stała Arka przymierza. Co możemy wziąć dla siebie, mając na myśli liczbę trzy. Oczywiście jest to osoba bo jeśli jest ktoś, kogo można zmartwić, to na pewno jest to osoba, a nie tylko moc. Jest napisane, nie zasłuchajcie ducha świętego. Również ich ducha można zagasić. On jest tym, który mówi. On jest tym, który pobudza. A więc mówimy o o cechach, które są właściwe w osobie, a nie tylko o jakiejś działającej mocy. <grym> w naszym życiu powinniśmy dać miejsce Duchowi Świętemu. To oznacza także jej dążność do umartwiania <grym> samego siebie. Tak jak pisze apostoł Paweł, ujarzmiam moje ciało, żebym czasem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Gdyby ktoś chciał żyć czy służyć Bogu, a nie e, ograniczać samego siebie, wtedy bardzo łatwo się potknie. Liczba 4. Księdza Daniela. W 7 rozdziale mamy rozliczamy. <śmiech> Siódmy rozdział, drugi wiersz. Ja Daniel miałem w nocy widzenie, oto cztery wiatry niebieskie żyły w wielkie morza I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza. Każde inne. I dalej jest opis e, tych e, zwierząt. A więc widzimy, że po pierwsze cztery wiatry i po drugie cztery zwierzęta, czy też bestie, które oznaczają cztery które symbolicznie. A więc już choćby tylko w tym jednym rybku widać, że liczba cztery łączy się z ziemią. E, łączy się z e, wydarzeniami, panowaniem na tej ziemi. E, mamy jeszcze tego potwierdzenie w Księdze Objawienia 20 rozdział. rozdział wiersz. czyli ósmy wyjdzie wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi. 20 rozdział wiersz. wiersz. teraz, raz. rozdział tak. tak? Yy, siódmy rozdział objawienia pierwszy wiersz. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby yy, nie biał wiatr na ziemi, ani na morze, ani na lzech. Mamy znowu i cztery krańce ziemi. I cztery wiatry. To znowu yy, podkreśla. Yy, podkreśla, że ta sprawa dotyczy e, ziemi. I takie jest też znaczenie e, liczby cztery, kiedy Jezus opowiada przy powieści, na przykład o tych rodzajach gleby. To widać rodzaju gleby. To jest cztery. Są cztery rodzaje tego gruntu, na którym e, to ziarno e, ma problemy, żeby wyrosnąć. Właściwie trzy, a na tym jednym roślin. Są cztery rodzaje jest to znowu nieprzypadkowe. Jest też i ciekawe, że cztery Ewangelie opisują ziemską służbę Pana Jezusa, kiedy był tutaj na tej ziemi właśnie. Jest też i taka ciekawa rzecz, że to słowo bądź, wola Twoja, to wyrażenie, w tym fragmencie, kiedy Pan Jezus uczył modlić się uczniów, Trzeba podkreślić, uczył modlić się, a nie jak się modlić, bo to ja bym mogą wskazywać na wypowiadanie pewnej formuły. I teraz modlić się, oni po prostu nie wiedzieli, e, jak to ma wyglądać. Więc, e, to, co Pan Jezus tam wypowiedział, raczej mówi nie o tym, żeby wypowiedzieć jakąś formułę, tylko o tym, co w modlitwie e, może się znaleźć i ma się znaleźć. I tam e, jako ta, to czwarte zdanie, czy wypowiedź pojawia się bądź wola Twoja jako w niebie, taki i na ziemi. To znaczy, że tak jak w niebie wszystko e, wykonywane jest tak, jak Bóg tego chce, taki na ziemi, żeby e, ludzie dążyli do tego, co jest wolą Bożą. Ale znowu jest to jako czwarta wypowiedź. się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. 6 zwany urok w Szósty rozdział. Szósty rozdział w rozdział. Rozdział Mateusza. że będzie to szczególne zawołanie w modlitwie tych, którzy e, będą przechodzić przez e, czas ucisku. E, ale także e, ci, którzy będą być w czasie e, milenium. E, a więc liczba 4 odnosi się e, do ziemi. E, czy my możemy coś e, z tego wziąć? Przecież żyjemy na Ziemi i jesteśmy pod wpływem różnych prądów na tym świecie, pod wpływem też i różnych rządów. Na pewno możemy domyć się bo bądź wola Twoja. Panie, niech będzie to coś też. To oczywiście łamie nasze ja, ponieważ najczęściej jest tak, że mamy jakiś pomysł na to życie, a to bądź wola Twoja oznacza rezygnację z tego, czy gotowość zrezygnowania ze swoich planów. Zatem możemy z tej liczby 4 wziąć to, żeby mm, pozwolić y, Bogu zrealizować y, jego zamiar. No, to sprawi, że będziemy szczęśliwi. Y, liczba 5. Trzeci Księdze mój rzesza, rozdział <tryk> od pierwsza dwudziestego trzeciego, trzeci Napisane tutaj chodzi o wyświęcenie uświęcenia rona i do synu. Napisane, potem Mojżesz Zarżnął Barana wziął nieco z jego krwi i pomazał płatek prawego ucha Arona, kciuk prawej jego ręki i wielki palec jego prawej nogi. Widzimy, że ucho należy do jest jeden z Jednym z pięciu jest liczba pięć. E, I tak kciuk, jaki wielki palec u nogi. E, znowu e, kciuk jest należy do ręki, która ma pięć palców. I wielki palec u nogi do stopy, która ma pięć palców. Więc liczba pięć pojawia się. A więc to, co słyszymy, to co robimy i to, gdzie chodzimy e, jest tutaj podkreślone. To znaczy, jest to, wskazuje na naszą odpowiedzialność, czyli dlaczego tego słucham, dlaczego co robię, albo dlaczego tam idę, lub nie idę. To podkreśla naszą odpowiedzialność, a więc e, widzimy, że jest to liczba e, odpowiedzialności. E, piąta Księga Mojżesza. E, w szczególny sposób właśnie podkreśla odpowiedzialność człowieka. Na przykład w zdaniu, które jest tylko w tej księdze, gdzie jest napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. To jest y, po naszej stronie. Y, dlatego <śmiech> widzimy, że ta liczba 5 y, podkreśla to, co robisz ze swoim życiem. Y, za czym idziesz? Czego słuchasz? Eee, czego dotykasz? Dokąd zdążesz? Eee, liczba 6. Eee, wiemy, że człowiek został stworzony dnia wszystkiego. W oczywisty sposób jest to liczba człowieka. Tak, to jest to 2 na tysiąc W 13 rozdziale. Jest to liczba człowieka. Jest też i tak, że jest tych sześć dni pracy, to również wskazuje na nasz związek z tą liczbą. Jesteśmy, no, służymy na tej ziemi przez te sześć dni, choć tutaj chciałbym być ostrożny, bo jeśli ktoś by mówił, że tydzień pracy musi trwać sześć dni, to nie weźmie pod uwagę. Że musimy też i przestrzegać w takim razie, roków sabatowych, czyli każdy siódmy rok, czy też roków jubileuszowych, każdy pięćdziesiąty rok, jeśli chcemy to robić zgodnie z Starym Testamentem. W związku z tym jesteśmy wolni od wszelkiego rodzaju związków. Faktem jest, że żyjemy na tej ziemi i że 6 dni poświęconych jest właśnie sprzątaniu się dla spraw tej ziemi i to wypełnia nasze życie jako ludzi. Ale liczba 6, jeśli tak możemy powiedzieć, to jest też 2 na 3 Jeśli 2 to jest liczba podziału, a 3 to liczba tej pełności, czy objawienia, to liczba 6 daje nam pełnię objawienia, ale zła. I stąd też jest to i spojrzenie z szatanem i trzy szóstki. Chodzi o pełny, pełne objawienie się zła na tej ziemi. Gdzie ono w, w obecnym czasie jeszcze jest przykryte, czy tajemna moc nieprawości, tajemnica nieprawości działa, ale jeszcze jest powstrzymywana, przyjdzie moment, kiedy to się roz rozkwitnie zupełnie. I to nastąpi po zabraniu Kościoła do nieba. <śmiech> czy możemy się czegoś nauczyć z tej liczby 6? na pewno tego, że się obowiązkowym. niektórzy to mają urodzenia i nie się muszą tego uczyć są tacy, którzy próbują zawsze żyć jak na wakacjach, ale wiem, że tak się nie da, wiemy, że jest problem z tymi, którzy wychodzą z więzienia bo nie potrafią wejść, jakby ten rytm codziennego życia ale też możemy z tego to wziąć, aby czuwać Ponieważ moc złego chodzi wokół nas, także i wokół zgromadzenia. I z tego musimy wydarzyć. E, szatan usiłuje zawsze prowadzić albo e, niezrozumienie, albo skłócić, e, albo w ogóle rozgonić bieżący, To potrzebujemy sobie ciągle na nowo przypominać, że on też jest tym, który poluje na nas. objawienia zła, ale objawienia dobra. Siedem jest to liczba objawienia Bożego na ziemi. Boże działanie wobec nas. Dlatego możemy być tego świadomy. Nie było tak tylko w przeszłości, ale też jest w teraźniejszości. jeden z nas może coś powiedzieć o przeszłości Pana Jezusa. Na myśli nie tylko Jego życie na ziemi, ale może i w wieczności. Coś możemy na ten temat powiedzieć. Niektórzy też y, mogą coś powiedzieć na temat przyszłości Pana Jezusa. O tym też Biblia nam mówi. E, co będzie w wieczności. Ale coś, co jest y, kluczowe dla nas, czy dodaje siły na dziś, to jest nie przeszłość Chrystusa, nie przyszłość Chrystusa, ale teraźniejszość Chrystusa. To znaczy e, Chrystus z nas. Chrystus z nami. Chrystus dziś. Chrystus w moim życiu. E, wczoraj i dziś. Jak e, to czytamy. To znaczy, że nie tylko jest to teoretyczne poznanie osoby, że coś wiemy o nim, ale nie tylko powinniśmy wiedzieć coś o nim, ale znać go. To znaczy, że w naszym codziennym życiu mieliśmy i mamy tę możliwość, żeby go zauważać, rozpoznawać, pójść za Nim, usłyszeć Jego głos. A więc teraz Chrystusa jest dla nas kluczowy. Liczba 8 drugi i drugi rozdział świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, z Biosynem Sprawiedliwości. I wiemy też ze Starego Testamentu, że obrzezanie miało zawsze miejsce ósmego dnia, żeby nie mógł być pierwszy dzień tysiące dzień Akurat nie. Właśnie Bóg układa pewne rzeczy w sposób hmm, zgodny ze swoimi myślami, zamiarami. Właśnie dlatego, żeby podkreślić znaczenie tej liczby, co się za tym kryje, to jest właśnie ten nowy początek. Ten, który był pobrzedany, oznaczało to poświęcony dla Boga, podłączony dla Boga. Nowe życie, Ośmioro ludzi w Arce dało początek tej nowej ludzkości. Liczba 8 w oczywisty sposób wskazuje nam na nowy początek. I z tego też powodu, chociaż nie jest to w Biblii napisane, mówi się, że Pan Jezus powstał z martwych ósmego dnia. Oczywiście, że był to pierwszy dzień tygodnia, czyli tak jak mówiłem dzisiaj mówimy to, to jest trochę za mało. Bo jest to nie tylko po prostu Kolejny pierwszy dzień tygodnia. To jest taki pierwszy dzień tygodnia, jakiego nigdy wcześniej nie było. I to taki pierwszy dzień tygodnia, który powoduje coś, czego nigdy wcześniej nie było. Mianowicie to, że miliony ludzi mają nowe życie i wchodzą do nieba. Mają Ducha Świętego. I to oznacza nowy początek. Stare przeminęło. Oto wszystko jest nowe. Kiedyś jednego brata jeszcze, w Niemczech, kiedy mieszkałem, to poznałem i on mówił że jest to takie Jego kredo życiowe. Stare przeminęło, wszystko jest nowe. E, ci, którzy są w Chrystusie, są nowym stworzeniem. Wspaniałe zdanie, żeby e, cieszyć się tym i sobie je przypominać. Drugi list do pozycji Dlatego właśnie liczba 8 wskazuje nam na nowy początek. E, e, to też potwierdza nam do no, drugi rozdział. Jedenasty wiersz. W nim też zostaliście obrzezani obrzezką dokonaną nierękonyską, wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Jest to znowu porównanie. Kiedyś e, Izraelici byli obrzezywani z dnia. Dziś wszyscy, którzy wierzą w Ewangelii, w duchowy sposób, wychodzą z tego ciała, to znaczy, że już grzechu im się nie da liczyć. Umarli i zmartwychwstali. I są nowym stworzeniem. I to jest właśnie ta moc Ewangelii. I to jest coś, co, co my mówimy. I o czym chcemy wszystkim opowiedzieć właśnie, że Chrystus daje nowe życie i odpuszcza grzech. Jest to bardzo też i ciekawe, że biorąc pod uwagę znaczenie słowowe liter, powiemy, że w języku hebrajskim i greckim istnieje gematria, czyli nie ma cyfr arabskich 1, 2, 3, 4, tak jak my to mamy, ale że każda litera odnosi się do jakiejś cyfry, czyli A to jest 1, B to jest 2 i tak dalej. I imię Jezus po grecku, każdą literkę, jeśli jakby e, no podniesiemy to do, do cyfry, którą ta litera oznacza, to Jezus to jest 888. Kto by to zaplanował? To tylko od Boga może pochodzić. Czy imię Jezus? To są trzy ósemki. To nam wskazuje na to, że to jest nowe. Nowy początek. Nowe życie. Eee, to nie są trzy szóstki. To są trzy ósemki. Nowe życie. Eee, a więc mówi to nam o zmartwychwstaniu, o pokonaniu śmierci. A więc tym wszystkim widzimy cały czas przepływ Boga, który panuje nad takimi rzeczami i pewne treści w słowie e, no, przekazuje także przez wartości ich słowa. E, jeśli mówimy o liczbie 9, to w Ewangelii nie, w Ewangeliach czy Ewangelii Jana występuje 99 razy słowo za prawdę i dosłownie po grecku jest Amen za prawdę, za prawdę w grecku jest Amen, Amen a więc mówię to stałym przekonaniem jako pewne stwierdzenie tak mówiąc to. Opisało. 99 razy. To znaczy, że liczba 9 mówi nam o pewności. O absolutnej pewności. Tak jak powiedział Pan Jezus do tego baldety, który wisiał obok niego. Zaprawdę powiadam Ci. Czyli z całą pewnością absolutnie możesz być tego pewien. Będziesz dziękuję. Po której godzinie Panie Jezus mógł powiedzieć, spełniło się? O dziewiątej. I tak też się stało. Po godzinie dziewiątej, według, e, czyli według e, właśnie tego, co czytamy w Angieliach, powiedział, spełniło się. Czy to dla nas coś oznacza? Tak że możemy być absolutnie pewni tego, co czytamy w słowie Bożym. Niezależnie od tego, że w naszych umysłach, o tym się wątpliwości, to nikt nie jest w stanie podważyć ani prorost biblijnych, ani jednego przecinka w Słowie Bożym. E, dlatego, że to jest e, to, co Bóg absolutnie doskonale co zostać na tej ziemi. Po czym mówi nam liczba 10? 10 przykazań. To jest 2 razy 5, a więc odpowiedzialność razy 2. 5 przykazań, które odnoszą się do ludzi i 5, które odnoszą się do połowów. W ten sposób widzimy, że to jest coś, co tak przyciska człowieka. Nasza a w tym życiu. Liczba 12. Może to się dosyć często przypomina. Mamy 12 plemion w Izraelu. 12 tronów. Także, gdzie będą sądzić, jak jest tam, jak w Ewangelii Mateusza, 12 apostołów. A więc jest to liczba, która wyraża a reprezentację Boga na ziemi. Bóg w ten sposób wyraża tych, którzy są Jego. I wielokrotność liczby 12, to czytamy 144, czy później także w wymiary tego nowego Jeruzalem, tam także jest wielokrotność liczby 12. A więc to, co wiąże się z tymi, którzy są Bożym, wyrażono jest w ten sposób. Ostatnią liczbą, którą chciałbym też powiedzieć, to jest liczba 40. I wiemy, że to jest liczba próby czy doświadczenia. Mojżesz był 40 dni na synaju. Pan Jezus przez 40 dni i nocy pościł. Kiedy przyszedł Jonasz do Iniwy, to powiedział, jeszcze 40 dni pozostały do zburzenia Niniwy, a więc czas próby. To teraz Niniwijczycy mieli zrobić? 40 dni. To nie tak mało na to, żeby się upamiętać. To nie było parę godzin. Tak jak ten łot na krzyżu. 40 dni. Jest to czas próby. Czy coś z tego możemy wziąć? Owszem, Bóg także nas próbuje. Ale wiemy, że próby szatana zmierzają do tego, żeby nas powalić. Natomiast próby Boga nigdy. On zawsze dąży do tego, żeby przez doświadczenie nas e, podnieść, czy też e, pozostawić mocniejszymi. To e, jest takie zdanie też w Księdze Joba.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 doświadczenie od Boga, ale też i na łaskę, która się z tym wiąże, ponieważ kiedy zasmuca, on znowu się lituje, Tak jak dobry ojciec. Jeśli zsyła doświadczenie, to zsyła też i potem wyjście z tego. Jeśli doświadczał Izraela, to nie pozostawiał go bez wyjścia. Zawsze jeszcze pozostała możliwość odwrotu pokuty, Zawsze jeszcze ktoś pozostał. Yy, tak jak jest y, napisane w wystarczaniu u proroka, yy, nie pozostawię cię całkiem bez kary. Będę cię na zasadzie sprawiedliwości i prawa. A więc, y, jego wychowywanie na zawsze jest połączone z łaską. Te wszystkie liczby y, mówią nam o tym, że Bóg rzeczywiście przenika najzrobniejszych szczegółów i w naszym życiu, i w życiu tego świata, i w ogóle gdziekolwiek On na wszystkim czuwa, to może spowodować w nas z jednej strony e, boję, z drugiej strony poczucie tego, że jesteśmy e, zawsze w jego rękach, a ostatecznie Wielbienie. bo temu, który panuje nad morzem, tak jak to było kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, który rozmawiał chleb, uzdrawiał, wskrzeszał, cóż można powiedzieć, można tylko upaść na szalana, powiedzieć niech Cowi będzie cześć, Tyś jest Syn Boży, Tyś jest Bóg i to powinno się w naszych sercach, kiedy uświadamiamy sobie jak potężny bogiem jest nasz pan bosy. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, dziękujemy Tobie za tą łaskę, że możemy tak śmiało mówić o Tobie i o tym, co jest w przyszłości, ale to i teraz jest, ale jakże wielką radością Panie Jezu napełnia nasze serca to, że my dzisiaj o Tobie wiemy, że Ty właśnie dla nas swoje życie położyłeś, i samego siebie nie oszczędziłeś, aby nas za nas się wszystkich wydać. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj na tej ziemi, w tym życiu, Panie Jezu, wiedzieć o tym, że nas przenosisz ze śmierci do żywota i że właśnie już nas przeniosłeś i że nie staniemy na sądzie. To jest dla nas tą wielką łaską Twoją. I tak, Panie Jezu, możemy z dnia na dzień coraz więcej Cię poznawać i coraz więcej o Tobie ogłaszać i innym ludziom, Panie Jezu, zanosić tą doskonałą Twoją miłość, i łaskę. I tak Cię o to prosimy, abyśmy właśnie nie byli tylko tymi samymi dla siebie, ale żebyśmy innym o Tobie opowiadali i rozgłaszali te Twoje doskonałe dzieło i Twoje wspaniałości i to, że Panie Jezus, że wkrótce z Tobą będziemy, tam w niebie oglądać będziemy Ciebie. Panie, Twoją doskonałość i Twoje wszystkie zamierzenia, które miałeś co do tej ziemi, co do człowieka i co do tych wszystkich mierzeń bożych, i co do wypełnienia całej woli Bożej na tej ziemi. A ile jeszcze z tego wszystkiego się nie wypełniło i nie wypełni to, co Bóg w sercu swoim miał. I dlatego prosimy Ciebie, Panie Jezu, abyśmy tego czasu, który Ty nam dałeś, abyśmy byli tu na tej ziemi odpowiedzialni, aby te nasze ręce i nasze nogi i nasze uszy, cokolwiek słyszą, gdziekolwiek chodzą i to robią, aby wszystko czyniły na chwałę Twoją, nasz Zbawicielu. I prosimy Ciebie, Panie Jezu, też i o to, abyś Ty nam dał odwagi do tego, abyśmy mogli, Panie Jezu, i z tymi kalendarzami i też innym ludziom opowiadać o Twojej i dobroci, abyśmy byli, Panie Jezu, w tej, w tej sprawie też odpowiedzialni, abyśmy i z całą powagą i z całą odpowiedzialnością, Panie Jezu, to robili dla Ciebie i dla Twojej chwały. Za wszystko Ciebie uwielbiamy i oczekujemy Twojego przyjścia na Zbawicielu. Amen. Amen.